Witajcie kochani, dobrze was widzieć, a teraz chciałbym przejść do zasadniczej treści tego, co mam w sercu i powiem wam, że jestem w pewnym strachu, bo zupełnie nie wiem, jak zakończy się to kazanie. To znaczy mam notatki i mniej więcej wiem, a nawet dokładnie wiem, co będę mówić, ale naprawdę nie wiem, w jaki sposób będzie na końcu, czy czy będę sam płakać, czy ktoś ze mną, czy sam będę się śmiać, czy ktoś ze mną. Nie wiem, ale wiem, że Bóg ma swój plan na dzisiaj dla Ciebie. Bóg ma swój plan w swoim Słowie. Bóg ma świeży posiłek dzisiaj dla każdego z nas i chce doprowadzić Ciebie i mnie do stanu nasycenia, do stanu, w którym, w którym odczujemy, odbierzemy Jego dotknięcie. I dziś, kochani, chcę mówić o dotknięciu Boga. O tym, jak Bóg może nas dotknąć i o tym, jak ja mogę dotknąć Boga. Bóg jest przedziwny. Z jednej strony mówi do człowieka i czytamy o tym Ewangelia Jana 1,18, Boga nikt nigdy nie widział. Ale z drugiej strony w psalmie 105, w wierszu 4 mówi szukajcie zawsze oblicza mego. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 33, Bóg mówi do Mojżesza, żaden człowiek nie może zobaczyć mojego oblicza. Jeżeli by zobaczył, umrze. Ale z drugiej strony przychodzi w swojej obecności, przybliża się do nas, daje nam szansę, abyśmy go dotknęli lub aby on nas dotknął. I dziś chcę mówić o tym, co znaczy być dotkniętym przez Boga i czy to jest, czy to jest łatwe, czy trudne. Dojść do miejsca dotknięcia przez Boga. Druga Mojżeszowa, 33, 20 do 23. To jest ta historia, kiedy Mojżesz po raz drugi znalazł się na górze choreb, na górze, gdzie otrzymał tablice kamienne, pierwsze tablice. Pamiętacie tą historię? Pełen Ducha, pełen Bożej obecności, zszedł na dół i zobaczył przerażający obraz w obozie Bożym. Zobaczył lud Boży, który czci złotego cielca. Zobaczył ludzi, którzy weselą się, tańczą i śpiewają, kłaniają się Bożkowi. Mojżesz stracił panowanie nad sobą. Ta świętość, ta obecność Boża, która w nim była, sprawiła, że w tym świętym gniewie, mogę powiedzieć szale nawet, potług, te tablice, które otrzymał od Boga, lud pokutował. Ale wtedy Mojżesz, po jakimś czasie, gdy dokonano sądu nad obozem Pana, gdy wytępiono zło, Mojżesz ponownie znalazł się na górze, przebywał tam wiele, wiele dni, nie jadł, nie pił i przyszła Boża obecność. I Bóg rozmawiał z Mojżeszem, przekazywał mu słowa prawdy. I czytamy między wersetem 20 a 23. Następnie Pan, Pan, Jahwe powiedział do Mojżesza. Mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Gdy będzie przechodziła moja chwała, umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu. Mojego oblicza nie zobaczysz. Bóg jest święty, święty, święty. I nikt i nic, co jest skalany jakąkolwiek niedoskonałością, jakąkolwiek nieświętością, nie ma szans, nie może obcować z Bogiem, świętym Bogiem, nie może spoglądać w Jego twarz. Dlatego, że Boża świętość jest też świętością sądu. Sądu, który może zabić i spalić wszelką nieczystość. I dlatego Bóg, świadomy niedoskonałości Mojżesza, mówi Mojżeszu, nie możesz mojego oblicza oglądać, żaden człowiek nie może. Dlatego stań na skalę, stań na skalę. To była skała, kawałek góry Choreb. Ale możemy w proroczy sposób rozumieć, co Bóg mówi do Mojżesza. Stań na skalę, skalę, która im towarzyszyła, mówi Paweł w liście do Koryntian. A tą skałą był Chrystus. Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego Chrystus jest tym, który przynosi objawienie chwały Objawienie oblicza Ojca To Chrystus jest tym, przez którego możemy widzieć Bożą chwałę Przez którego możemy spotkać i dotknąć Boga Jak bardzo potrzebujemy być dotknięci przez Boga Jak bardzo potrzebujemy Go dotknąć Przyznajmy się, jak często nasze życie jest puste, jałowe, miałkie To pytanie, które dziś zadał Marcin kto naprawdę jest moim królem? Wiecie kto? Ten, kto rządzi moim czasem, ten jest moim królem. Ten, kto rządzi moimi pieniędzmi, ten jest moim królem. Ten, kto rządzi moimi emocjami, moją wolą, moją wyobraźnią, moją fantazją, ten jest moim królem. Nie ten, dla którego śpiewam przez godzinę w tygodniu, ale ten, który naprawdę ma wpływ na moje życie. Ten, któremu poddaję swoje emocje, swoją wolę, swoją teraźniejszość i swoją przyszłość. Swoje sumienie swoje serce, swoje myśli i swoje czyny. Ten jest moim królem. Bóg mówi, stań na skalę, a ja przejdę i zobaczysz moją chwałę. W Kolosan 1,15 czytamy, że Jezus Chrystus, Syn Boży jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest odbiciem i blaskiem, odblaskiem Jego chwały. Jest tym, który przynosi nam najpełniejsze i najwspanialsze objawienie Ojca. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy wielokrotnie i na wiele sposobów dawnymi czasy Bóg przemawiał do Ojców przez proroków, ale w ostatnim czasie objawił się przez swego Syna. I ten Syn, Jezus, przynosi nam najdoskonalsze i najpełniejsze i najprawdziwsze i jedyne objawienie Ojca. Chwały Ojca, miłości Ojca, potęgi Ojca, królowania Ojca. Wiecie, to jest ciekawe. Jezus prowadził wiele razy dialogi ze swoimi uczniami. Jeden z nich został zanotowany przez ewangelistę Jana w rozdziale 14 jego Ewangelii. Czytamy, że Jezus w trakcie wieczerzy Pańskiej rozmawia z różnymi ludźmi i rozmawia między innymi z Filipem. I Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca. Pamiętacie tę, tę rozmowę? To jest Ewangelia Jana 14, wersety 8-9. Jezus mówi Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze nie poznałeś mnie? Kto mnie widział, widział Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Filip musiał być zdumiony. Ale te słowa, kto mnie widział, widział Ojca. Jezus przyszedł po to, abyśmy mogli, nie tak jak Mojżesz, chować się w rozpadlinie, ale tak jak Mojżesz, stanąć na skalę. A wtedy oblicze Ojca jest nam ukazane w Jezusie Chrystusie. I ten sam Jan, kilkadziesiąt lat później, przebywając na wyspie Patmos, Zobaczył ponownie Jezusa. Tego samego, ale już zupełnie innego. Księga Objawienia, rozdział pierwszy. Otwórzmy ten fragment, cudowny fragment, niesamowity fragment, który wprowadza nas w głębie tego, co nas czeka. Znamy Jezusa z Ewangelii. Zmęczonego, utrudzonego, spierającego się z faryzeuszami, usługującego biednym, niedospanego, często przemęczonego, rozmawiającego w dzień i w nocy, wędrującego. Ale tu widzimy już Jezusa w innej postaci. Objawienie, Jana, rozdział pierwszy. Jan słyszał głos. I czytajmy, może od 12 do 16, żeby nic nam nie umknęło z tego natchnionego tekstu. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem siedem złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający czego? Zauważcie, przypominający syna człowieczego. Jan miał jakieś skojarzenia, Wiedział, z kim łączyć tą postać, ale to było tylko przypomnienie i teraz ten opis. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał siedem gwiazd. Z Jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a Jego twarz, Jego twarz, Jego twarz. Jan widział twarz Jezusa, Jezusa, który jest odbiciem chwały Ojca. Jan widział twarz Ojca w Jezusie. Jan widział. Możesz oglądać oblicze Ojca w Jezusie. Możesz oglądać. A jego twarz lśniła jak słońce w najpełniejszym blasku. Spróbuj spojrzeć na słońce w pełnym blasku. Nie dasz rady. Zamkniesz oczy, odwrócisz głowę albo oślepniesz. Taki jest blask chwały Bożej. Ale Jan nie został oślepiony, wpatrywał się. Wiecie, to była bezpieczna światłość. Blask, który trudno opisać, ale był bezpieczny dla człowieka. W Jezusie, bo Jan stanął na skalę, Jan stanął na skalę. Jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy to zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. Jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy do 17. I widzicie, kiedy Jan zobaczył żywego, prawdziwego Jezusa, wydarzyło się coś jeszcze. Tak jak w przypadku Mojżesza, Bóg wyciągnął swoją rękę. Zasłonił Mojżesza swoją dłonią. Nie wiemy, z tekstu nie wynika, czy go dotykał, czy nie. Zasłonił go swoją dłonią, a potem pokazał mu swoją chwałę. W tym tekście, w tekście objawienia, czytamy, że Jezus położył swoją prawą dłoń na Janie. I to dotknięcie przyniosło wzmocnienie pod O ile w przypadku Mojżesza dłoń Boża znaczyła ochronę. Ochronę przed tym, żeby nie zginąć w świetle Bożej obecności. Tak teraz w Jezusie, w Nowym Przymierzu, na skalę, na której stoimy, na której stoimy, na której stoimy, ta dłoń oznacza błogosławieństwo, życie wzmocnienie i wprowadzenie w pełniejsze objawienie. W pełniejsze objawienie. W pełniejsze objawienie. Śpiewamy chcę więcej. Czego więcej? Czego więcej chcę w moim życiu? Czego więcej chcę? Różnych rzeczy chcemy więcej. Zdrowia. Pieniędzy. Powodzenia. Czego więcej jeszcze chcemy? Głośniej. Obecności Bożej. Obecności Bożej. Jeśli On jest rzeczywiście królem w tygodniu, to tak. W dotknięciu Pana lub przez Pana jest moc. Zawsze towarzyszy objawieniu Pana. Pamiętacie proroków Eliasz? Miał moment słabości, depresji, kiedy schronił się na pustkowiu przed pogróżkami królowej izabel Narzekał, mówił, Boże, ja sam zostałem. I wtedy był ten czas, kiedy anioł Pana przyszedł, dał mu chleb, dał mu posiłek. Eliasz zasnął, był zmęczony, był zasmucony, rozdygotany i wtedy anioł Pana przyszedł, mogę Cię dotknąć, Mateusz? I trącił go, dotknął go dwa razy, raz za razem, dotknął go i trącił. I po tym dotyku Eliasz, Eliasz zerwał się, zjadł posiłek, Bóg go dotknął. Eliasz był gotowy, aby iść w mocy tego posiłku, 40 dni, 40 noc prorok Ezechiel, jeżeli czytamy jego księgę, jeżeli czytałeś, będziesz czytać, zwróć uwagę na te słowa. W przekładzie Biblii Brytyjskiej czytamy, spoczęła na mnie ręka Pana w Nowym Przymierzu, spoczęła, zaciążyła, ciążyła na mnie ręka Pana. Wiele razy prorok był dotykany przez Pana, który przynosił mu objawienie dni, lat, wieków przyszłych. Spoczęła na mnie ręka Pana. Dotyk Boży. Dotyk Boży przynosił zdrowienie. Ale mam pytanie, czy wiesz, że to nie tak łatwo być dotkniętym przez Pana? Czy wiesz, że czasami musimy pokonać przeszkody, aby być dotkniętym przez Jezusa? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że musimy czasami pokonać przeróżne przeszkody, aby przeżyć prawdziwe Boże dotknięcie? Prawdziwe Boże dotknięcie, które coś przemienia, które coś wnosi, które coś sprawia, które czyni różnicę. Jezus, Jego służbę mogę opisać w ten sposób. Jezus nauczał Wypędzał demony i dotykał ludzi. Służba dotykania ludzi. Przez dotyk przynosił uzdrowienie, przez dotyk przynosił błogosławieństwo. Jezus, mogę powiedzieć, kochał dotykać ludzi. Ewangelia Łukasza, rozdział piąty, trendowaty. siedzący na poboczu drogi. Spory tłum idzie, trendowaty wie, że to Jezus, zbliża się do Niego, udaje Mu się dostać. Przed oblicze, przed twarz Jezusa, i mówi, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. I zrobił coś, co było wbrew prawu, dotknął nieczystego człowieka. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Kochani, dzisiaj chciałbym przez chwilę mówić na temat przeszkód, jakie mamy w naszym życiu. Wszyscy tęsknimy za Bożym dotknięciem. Mam nadzieję, że tęsknimy. Wszyscy chcemy, aby Jezus był naprawdę naszym Królem. Wszyscy tego chcemy, ale często tak jest, że nie doświadczamy realnej Bożej obecności. Albo wtedy, kiedy potrzebujemy naprawdę Jego błogosławieństwa i Jego rozwiązań, nic się nie dzieje. Ciemne chmury nad Twoim życiem, ściana, od której się odbijasz, prosisz, wyznajesz, powołujesz się na obietnicę. Dziesiątki osób modli się o Ciebie i nic. Masz tak? Miewasz tak? Choroba nie chce ustąpić. Problem nie chce być rozwiązany. Nie ma odpowiedzi. Odbijasz się od ściany. Wierzysz w Bożą moc. Wierzysz w Boże dotknięcie. Wierzysz, że Bóg ma rozwiązanie. Ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Wspominasz dni dawne. Myślisz sobie, kiedyś to Bóg działał, ale dzisiaj? O co chodzi? Dlaczego nie ma Jego odpowiedzi? Dlaczego nie widzę Jego działania tak jak kiedyś? Co się dzieje? W Nowym Testamencie czytamy historię różnych osób, które, aby przyjść do Jezusa, musiały pokonać rozmaite przeszkody. Chcesz posłuchać o przeszkodach? Myć może zidentyfikujesz swoją, która zatrzymuje Cię przed tym, aby być naprawdę dotkniętym przez Jezusa albo chociażby dotknąć frędzla Jego szaty. Jeden z przykładów. Nie będziemy tych wszystkich miejsc otwierać. Ja ufam, że je znacie. Jak nie, to sobie znajdźcie. Zacheusz. Celnik, przełożony celników. Pamiętacie tą postać? Czym się charakteryzował? Był niskiego wzrostu. Jezusa zazwyczaj otaczał tłum ludzi. Tłum, czy nawet tłum, ewangeliści opisują, ludzi gęsto stojących jeden przy drugim. I człowiek niewielkiego wzrostu, o głowę niższy od otoczenia na przykład, może jeszcze mniejszy, nie miał szans, aby zobaczyć Jezusa, ale w sercu Zacheusza było pragnienie, wielkie pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. I co zrobił? Wszedł na drzewo. Zrobił coś, co było dziwaczne. Narażało go na śmieszność w jego otoczeniu. Poważny człowiek na stanowisku. Zadziera tunikę, wdrapuje się na drzewo sykomory. No słuchajcie, jak jakiś chłopak. Dla Zacheusza to nie było ważne. I ta fizyczna przeszkoda, którą pokonał, swój niski wzrost i ten, powiedzmy, jakiś potencjalny, ewentualny wstyd, przecież ludzie go znali, to był człowiek na stanowisko, to tak jakby dzisiaj jakiś ważny dyrektor miasta, w jakiejś instytucji, wiecie, wdrapał się w rynku na latarnię, na drzewo, żeby coś zobaczyć, co byśmy powiedzieli? No nie, wszyscy by robili fotki, za chwilę byłby na Instagramie i we wszystkich innych mediach i, i pół Polski by już, Mogło się uśmiechać, śmiać z tego człowieka. Dla Zachusza to nie miało znaczenia. On chciał widzieć Jezusa. I to pragnienie było silniejsze niż te przeszkody, niż ewentualne skutki, jakieś konsekwencje społeczne. On chciał widzieć Jezusa. Jezus wszedł do jego domu, zobaczył go. Jezus dostrzegł to pragnienie. To nadzwyczajne pragnienie. Ja przypuszczam, że w tym tłumie były też inne, niezbyt wysokie osoby. Wiecie, jak to jest w tłumie? Wszyscy wiemy, że czasami jest przed nami ktoś wyższy. Czasami jak jesteśmy w kinie czy w teatrze, jest ktoś taki, wiecie, taka wieża i my tak, tak, szukamy innych miejsc. To jest przeszkoda. Zacheusz znalazł rozwiązanie. Niekonwencjonalne, ale skuteczne. Pokonał fizyczną rzeczywistość, by spotkać Pana. To jest jeden z przykładów. Inny przykład Bartymeusz, czyli syn Temeusza, ślepy człowiek, czytamy o nim w Ewangelii, siedział przy drodze i szedł pochód z Jezusem. Jezus gdzieś w centrum, może bliżej przodu, ale przed nim szli ci, którzy, wiecie, nadawali kierunek temu pochodowi. Tak zazwyczaj jest. Jak ktoś się gdzieś przemieszcza, to ci z przodu wiedzą, dokąd mają iść. To są ci ważniejsi. To są ci, którzy czuwają nad całą tą procesją. Bartymołusz usłyszał, że idzie Jezus, ten, który uzdrawia podobno ślepych ludzi. O, to coś dla mnie pomyślał. Jest okazja. Jak dostać się do tego Jezusa? Przecież ja nic nie widzę. Zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, ja nie będę demonstrować teraz tego, jak ten krzyk mógł wyglądać, ale wyobraźcie sobie tłumy ludzi, każdy coś mówi, rozgardiasz, chaos, a ten człowiek po prostu wrzeszczy, wrzeszczy, aby Jezus go usłyszał. Z całej siły wrzeszczy, krzyczy, Jezusie, ile siły w gardle, bo chce być dotknięty przez Jezusa, bo chce się z Nim spotkać. I wiecie, ci naprzedzie mówią, uspokój się, przestań. Człowieku, jak ty się zachowujesz, nie wypada, to sam Jezus idzie, a ty tu wrzeszczysz. Uspokój się, człowieku. Presja innych ludzi, religijnych ludzi, którzy mówią, tak nie wypada. Nie musisz tak krzyczeć, nie krzycz. Wiecie, robi, robili bardzo wiele, aby go zniechęcić. Ale wiecie, gdyby go zniechęcili, gdyby by się zniechęcić, on by tam pozostał ślepy, nic by się nie wydarzyło, Jezus by sobie przeszedł. Prawdopodobnie tak by było. Ale dlatego, że krzyczał, pokonał, Zgięł tłumu, pokonał tą presję, pokonał tych, którzy go gromili, którzy chcieli go uspokoić, pokonał to. Dlatego został dotknięty przez Jezusa i przywrócono mu wzrok. Pokonał niechęć, a nawet sprzeciw otoczenia i to tego religijnego otoczenia. Bo tacy ludzie otaczali Jezusa i byli z przodu tego pochodu. Tak możemy to wnioskować. Jego uczniowie, organizatorzy tego przemarszu. Nie jesteś w planie, człowieku. My tu mamy rozpiskę. Teraz jest kolejny punkt. Jezus idzie na lunch w domu rabiego Jacka. Ten człowiek zakłócił ten program. Nie interesowały go programy. Jego interesowała obecność Jezusa. Czasami musimy złamać swoje programy, swoje schematy. I po prostu z całego serca i na, czasami na całe gardło zawołać Jezu, zmiłuj się nade mną, się zmiłuj się nade mną. Jestem ślepy, chcę widzieć. Pomyślcie o czterech przyjaciołach, którzy nieśli piątego na noszach. I znowu tłum. I żeby do nas to dotarło. To nie był, to trudno nazwać tłumem to, co się jest. To był taki tłum, że oni nie mogli do tego domu dojść. Rozumiecie to? Nawet z chorym. Ludzie... Ludzi nie obchodziło to, że mają chorego. Każdy cisnął się. Nie wiem, czy byliście kiedyś na w takim tłumie. Pamiętam kiedyś, udało mi się wejść do autobusu z Marciszowa do Kamiennej Góry. To był jeszcze pod koniec lat 80. To był cud, że tam wszedłem i cud, że przeżyłem. Wyszedłem tak w ten sposób. Przez 15 minut się prostowałem. To był czas. Albo pociągiem nad morze, jak się jechało, pamiętacie? W korytarzu. I ktoś przechodzi, wszyscy musieli wstawać, robić taki piruet, przepuszczać, ktoś z walizą wielką, albo na koncercie rokowym. W młodości, zaznaczam, w młodości, przed poznaniem Pana jeździłem na koncerty, lubiłem być pod sceną. Straszne rzeczy się tam działy, ścisk. Ludzie mdleli, dziewczyny mdlały. No bo fajne się wynosiło. Tłum. Tłum, który mógł Cię sprasować. Wychodziłeś mokry, spocony i szczęśliwy, dlatego, że twoja gwiazda spojrzała na ciebie. Ona na mnie spojrzała, on na mnie popatrzył, pomachał do mnie, uśmiechnął się. O! To jest obraz tego, jeżeli ktoś jest dla ciebie cenny, jesteś w stanie wiele zrobić, aby znaleźć się nawet w, w tym tłumie. I ten tłum był tak gęsty, że ci ludzie z noszami nie mieli szans się tam przedostać. Rozwiązali ten problem. Wszyscy wiemy jak, tak? Jakoś obeszli z tyłu, weszli w jakiś sposób na dach, to nie było, wiecie, tak tak jak dzisiaj, że musieli jakąś ekipę budowlaną zamawiać, to było bardzo proste, w rozbiorze kilka belek usunąć, deski, opuścili tego człowieka, oni pokonali fizyczną przeszkodę, pokonali odległość, czas, trudności, byli zdeterminowani, aby ten ich chory przyjaciel mógł być w obecności Jezusa. Jeszcze inny przykład, rodzice przynoszący dzieci do błogosławieństwa, jak zarogowali uczniowie? Czytamy, że gromili rodziców. Co wy wyprawiacie? No przepraszam bardzo. Wiecie, to jest poważny rabi. Mamy swój tutaj zaplanowany czas. Ja wiem, że wam zależy, ale słuchajcie, no, no nie teraz. Nie no dzieci. Bez przesady. Rabbi ma dużo ważniejszych spraw na głowie, Poważne nauczanie, w ogóle ważne spotkania. Tu rozmawia z uczonymi w piśmie, za chwilę będzie z faryzeuszami. Później udamy się do innego miasta, tam są chorzy, których będzie uzdrawiać. Nie, nie, nie, nie. A Jezus zgromi uczniów. Rodzice nie poddali się. Jezus widząc ich postawę, zgromił uczniów. I co? Dotykał dzieci, brał je w swoje ręce. I one były przez Niego błogosławione. I teraz Ewangelia Łukasza, rozdział 7. Tu pozostaniemy chwilkę dłużej i będziemy już na tym fragmencie kończyć naszą biblijną wędrówkę po wersetach, po miejscach. Czytamy o kobiecie nieznanej nam z imienia, która przyszła do domu faryzeusza Szymona. Łukasz, rozdział 7, od 36 wiersza. Tutaj jeden z faryzeuszy zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Nie wiemy gdzie to było, w jakim mieście, Zwyczajem faryzeuszy było zapraszać na wspólne posiłki ciekawych gości, nauczycieli. Domy ludzi zamożniejszych były zbudowane w taki czworobok, a w środku była pusta przestrzeń, plac, patio, na którym jeżeli była odpowiednia pogoda, ucztowano i jeżeli był zaproszony gość z zewnątrz, to zwyczajem Domu Faryzeusza było to, żeby otworzyć bramy i każdy z zewnątrz mógł na taką ucztę wejść. No nie każdy mógł usiąść przy stole, jak równy z równymi, ale każdy mógł przyjść i gdzieś tam z boku stanąć, usiąść i przysłuchiwać się temu, jak nauczyciele prawa, nauczyciele słowa rozmawiają między sobą i coś z tego dla siebie brać. Żeby już tą historię skrócić, w pewnym momencie, czytamy, podeszła z tyłu do Jezusa kobieta grzeszna. Pomyśl chwilę, kobieta grzeszna. Kobieta grzeszna, kim ona była? W jaki sposób kobieta mogła grzeszyć? No, skojarzenie jest jednoznaczne, ta kobieta była znana ze stylu i sposobu swojego życia. Podeszła z, do stóp Jezusa. Nie siedziano wówczas na krzesłach, tak jak my siedzimy, były to pewnego rodzaju sofy, na których pół leżano na lewej stronie, była to pozycja ludzi wolnych. Nogi wyciągnięte były w stronę prawą i one wystawały gdzieś poza sofem. I właśnie w to miejsce ta kobieta podeszła i czytamy, że w obecności Jezusa nagle straciła emocjonalne panowanie, na co mu zaczęła szlochać. Zaczęła płakać, nic nie mówiła, nic nie mówiła, ale zaczęła płakać. I to płakać w taki sposób, że te łzy lały się z jej twarzy jak krople wody, jak krople deszczu. Ona musiała szlochać. Te łzy zmoczyły stopy Jezusa. Swoimi włosami wytarła i namaściła olejkiem, który specjalnie na tą okazję w alabastrowym słoiku przyniosła. To były cenne rzeczy. I te, ten olejek wylała na stopy Jezusa i czytamy, że z czułością je całowała. Niesamowity fragment oddania czci Jezusowi. Jezus mówi do niej, kobieto, Twoja Wiara Cię ocaliła, idź w pokoju, idź w pokoju, Twoja wiara zbawiła Cię. Dlaczego? Dlatego, że ta kobieta pokonała przede wszystkim wstyd. Wiecie, znaleźć się w domu faryzeusza, normalnie nie miałaby szans tam wejść. Do domu świętego i pobożnego człowieka taka kobieta nie ma możliwości, ale to był ten wieczór otwarty. Weszła z innymi. Być może nie przyuważono jej. Być może gdyby ją zauważono. Być może, przypuszczam, może któryś sługa by powiedział, nie, nie, ty nie. Ale udało jej się wejść. Pokonać ewentualne ryzyko wypędzenia, wygonienia, wstydu. A potem pokonała kolejny etap wstydu. Publicznie rozpłakała się w miłości Bożej. Wpatrując się w oblicze Jezusa. Umyła Jego stopy. Pokonała wstyd. Pokonała swoje ograniczenia i odeszła zbawiona po dotknięciu Jezusa. Wspaniała historia. Hallelujah, Halleluja. Tu jest lekcja. Nie będziemy tej historii omawiać. Lekcja o tym, jak Szymon potraktował Jezusa, a jak ta kobieta. To jest wielka różnica, jak ten religijny człowiek nie dopełnił tego, co powinien. Ona to zrobiła, dlatego że umiłowała. Z miłości dotknęła Jezusa. I teraz... Ostatnia historia, którą dziś przytoczę, ta historia opisana jest w ósmym rozdziale Łukasza. Kartka dalej. Czytamy o kobiecie cierpiącej na krwotok od dwunastu lat. Łukasz, rozdział ósmy, od 40 do 48 wiersza historia. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością, wszyscy bowiem na niego czekali. Tłum. Znowu tłum. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jairos. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął go błagać, aby wstąpił do jego domu. Miał bowiem dwunastoletnią córkę, uwaga, dwunastoletnią córkę, jedynaczkę, która właśnie umierała. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierały. Znowu tłumy. Wtem pewna kobieta, która przez dwanaście lat Cierpiała na krwotok i wydała na lekarze wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił uzdrowić. Podeszła z tyłu. Dotknęła frędzla jego szaty. Frenzel jego szaty. Wiecie, to jest taka nitka. Wiecie, czym jest frędzel, tak? Która zwisa gdzieś z tyłu. No nie mam na sobie frędzla. To tak jakby, nie wiem, guzika dotknąć czy, czy czegokolwiek. Wiecie, skrawka, maleńkiego skrawka. Nawet nie całej szaty, jednego frenzla. Wow, jeden frenzel. Bóg użył frenzla, aby uzdrowić tą kobietę. Frenzla użył. Wyobrażasz sobie? Bóg jest kreatywny. Użyłbyś frenzla do czegokolwiek? Bóg użył frenzla, aby uzdrowić cierpiącą kobietę. Ale dlaczego użył frenzla? Bo ona pokonała przeszkody i znowu tłum dwie przeszkody. Tłum, jak tam się dostać? Musiała być strasznie zdeterminowana, żeby przecisnąć się przez tych wszystkich ludzi. Większość z nich nie była chętna jej przepuścić. Bądźmy pewni. W końcu udało jej się. Nie wiem, ile minut się przeciskała. Może dłużej niż minuty. I drugi powód do wstydu, ta choroba. Ta choroba czyniła ją nieczystą według prawa. Nie powinna być w tym tłumie. Nie powinna dotykać innych ludzi. Nie powinna dotykać mistrza. Była nieczysta. Ten upław, ten krwotok czynił ją nieczystą, straszną. Problem biologiczny, medyczny i problem społeczny i religijny. Jakie rozwiązanie? Pokonać przeszkodę. Nieważne co ludzie robią, nieważne co ludzie myślą, nieważne co mówi religia, ja muszę dotknąć chociażby frędzla pana Jezusa, chociażby frędzla jego szaty, chociażby tego zwitku nitek. I wszystkie przeszkody, jakie były, zostały pokonane, dotknęła. I przyszło uzdrowienie. Halleluja. Jezus dostrzegł, że moc uszła, zidentyfikował tą kobietę. Wszyscy znamy finał. Kobieto, wiara Twoja. Córko, wiara Twoja Cię ocaliła. Idź w pokoju. Żadnego wyrzutu nieczysta, żadnego wyrzutu jak mogłaś. Córko, wiara Twoja. Bracia i siostry, na naszej drodze mnożą się przeróżne przeszkody. Przeszkody, które tworzą się w naszej głowie, przeszkody, które tworzą się na zewnątrz, przeszkody, które tworzą się w naszych relacjach, przeszkody, które tworzą się gdzieś w naszych emocjach, przeszkody przed tym, żeby dotknąć realnej obecności Pana. I czasami czekamy biernie i mówimy, Boże, przyjdź do mnie, Boże, przyjdź, dotknij mnie. A Jezus czeka, aż Ty wstaniesz i pokonasz te przeszkody. Dlaczego stoisz w miejscu? Dlaczego siedzisz? Wstań! Przebij się, przebij się przez te przeszkody i dotknie realnej Bożej obecności. Ja, ja nie wiem, jak długo będziesz musiał to robić. Nie wiem, jakiego rodzaju są to przeszkody w Twoim życiu. Czy to są przeszkody bardziej w umyśle, w duchu, w otoczeniu. Nie wiem, w czym jeszcze. W Twojej psychice. Ale one wszystkie są do pokonania. Abyś mógł być dotknięty przez Jezusa. Mógłbyś Go dotknąć, mogłabyś Go dotknąć. Ta kobieta z wielką determinacją przyszła do Pana i otrzymała to, co... Chciała. Halleluja. Wiecie, ja jestem w miejscu, powiem Wam szczerze, jestem w miejscu, w którym czuję się jak Zacheusz. Jestem w miejscu, w którym czuję się jak ta kobieta. Krwawie. Krwawie. Ale w tej historii jest dla mnie nadzieja. W tej historii jest dla mnie życie. I w tej historii widzę dwa pokolenia, które zostały dotknięte przez Jezusa. Bo to nie jest koniec tej historii. Jezus przyszedł do domu Jaira Wszyscy mówili, już za późno, ona umarła. Jezus dotknął, dotknął jej ręki. Dziewczynka wstała. Dwa pokolenia, to starsze pokolenie, dorosła kobieta, która krwawiła od, od 12 lat, czyli od czasu, kiedy urodziła się ta dziewczynka, która właśnie umierała. To jest obraz dwóch pokoleń, ludzi dorosłych, ludzi naszego, mojego pokolenia, którzy krwawią z różnych powodów, którzy zostali w jakiś sposób pobici, dotknięci, ale nie przez Boga ograbieni, osłabieni wypaleni, zatrzymani i obraz młodego pokolenia, do którego wyrusza Jezus, aby dotknąć, ale to pokolenie umiera I ja wierzę, że jest to wierzę, kochani, ja wierzę, że jest to możesz powiedzieć, że nadinterpretuję, że przerysowuję, że sobie wymyślam, w porządku nie musisz, nie musisz, wiecie, to nie jest już doktryna czy dogmat, to jest po prostu jakieś moje moje wewnętrzne odczucie Jezus chce dotknąć młodego pokolenia, by nie umarło Jezus chce dotknąć i naszej młodzieży, młodzieży tego miasta, która umiera, ale musi dotknąć nas, dorosłych, którzy krwawimy, którzy może wiele lat już próbujemy iść za Panem, idziemy za Panem, jak się mówi. Uprzedzałem. To jest bardziej osobiste, niż planowałem. Czasami musimy naprawdę wytężyć siły i z taką wielką determinacją pokonać te wszystkie przeszkody, jakie życie stawia nam na drodze do dotknięcia Pana. Powiedziałem, osobiste, emocjonalne, psychiczne, duchowe, relacyjne, intelektualne, inni ludzie, ich niechęć, wrogość. Czasami kościelne zwyczaje. Czasami jeszcze coś innego. Bracie, siostro, zawalcz. Pokonaj przeszkody, nie tkwi w słabości. Nie bez beznadziei. Zawalcz o Boże działanie, zawalcz o Boże dotknięcie w swoim życiu, w swojej rodzinie, w kościele, w którym jesteśmy, w tym mieście, w tym narodzie, w tym kraju. Zawalcz o to, zawalczmy o to. Przeciśnijmy się przez tłum przeszkód. Przeciśnijmy się przez te gęste tłumy, które nas separują od Bożej obecności. Cokolwiek te tłumy reprezentują w Twoim życiu, to jest wszystko do pokonania. Nie stój w miejscu. Wołaj jak Bartymeusz, Wdrap się na drzewo jak Zacheusz, rozbierz dach jak ci cztery przyjaciele, pokonaj wstyd jak ta kobieta w domu Faryzeusza i ta druga cierpiąca na krwotok, pokonaj niechęć innych, pokonaj własne słabości, pokonaj tłum, pokonaj, pokonaj, aby znaleźć się w prawdziwej Bożej obecności, aby otrzymać objawienie, namaszczenie, aby otrzymać rozwiązanie swoich problemów. Być może nie wszystko ułoży się po twojej myśli, bo myśli Boga nie są myślami naszymi. Być może nie będzie tak, jak ja bym chciał. Być może nie będę już piękny, młody i bogaty. Ale będę w Bożej obecności. To jest dla mnie najważniejsze. Będę wpatrywał się w oblicze Chrystusa, mojego Pana. I to jest największy skarb. Ja niczego więcej nie chcę. Bo jeśli mam Pana, to mam wszystko. Jeśli On jest moim Królem przez cały tydzień, to mam wszystko. Nie potrzebuję już niczego, nie powiem nikogo, bo potrzebuję. Potrzebuję tych, których Bóg stawia na mojej drodze. Potrzebuję Was. Potrzebuję mojej żony. Potrzebuję Kościoła. Ale jeśli mam Pana, mam wszystko. Ja nie planowałem się robić żadnego nawołania. Tak jak mówiłem Wam, nie wiedziałem, jak to się zakończy. Jak wiecie, jestem dość odporny na różne tego rodzaju nastroje, ale tym razem już nie wytrzymałem. Jeżeli ktoś z Was po prostu chce, chce takie modlitwy, żeby ktoś się o Ciebie pomodlił, możemy się pomodlić. Ale pamiętaj, te Twoje przeszkody musisz sam pokonywać. Jest też ten wzór czterech przyjaciół, tak. Kościół pomaga nam, ale pamiętaj, że to jest Twoja odpowiedzialność. Ja, ja wierzę, że ten sparaliżowany, myślę, że mógł mówić albo przynajmniej pokazywać. Być może na twarzach tych przyjaciół pojawił się moment niepewności. Co robić? No taki tłum... Słuchaj, no może innym razem. Myślę, że jeśli mógł mówić, słuchajcie, zróbcie coś. Zróbcie coś. Cokolwiek, zróbcie coś. Więc jeżeli chcesz dzisiaj się o to pomodlić, możemy się z Tobą pomodlić. Aby Jezus mógł Ciebie dotknąć, abyś Ty mógł dotknąć Jezusa. Aby przyszło uzdrowienie, uwolnienie, przemiana, odpowiedź, przemiana życia. To, co jest potrzebne. To, co przynosi Boże dotknięcie. To, co przyniosło Mojżeszowi ochronę, Eliaszowi wzmocnienie, Ezechielowi objawienie, Janowi gotowość do przyjęcia objawienia, pełnego objawienia Bożego, Bartymiuszołowi wzrok, trendowatemu, czystą skórę i tak dalej. Możemy się pomodlić? Ja na tym kończę dzisiaj. Jak ktoś chce, no po prostu chodźmy, stańmy tu razem i przez chwilę się pomódlmy. I nawet nie chcę, żeby zespół teraz grał, bardzo Was przepraszam, ale być może ktoś między Wami też potrzebuje i nie chciałbym, żeby religijna wymówka była przeszkodą przed tym, żebyś mógł właśnie się teraz modlić. Przepraszam za to słowo religijna wymówka, ale tak, tak może być czasami. Nawet w najbardziej ewangelicznym kościele. Ja potrzebuję modlić się o to. Jeżeli ktoś chce stanąć tutaj obok mnie, to miejmy kilka chwil na taką modlitwę.